fakta programu w zjawiskach anomalnych i niezwykłych. Zapraszamy do słuchania. Witam w programie Infrafakty, przyglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Mówi o Kuśnierz razem ze mną jest Piotr Cielewiaź. Witaj Piotrze. Witam. Dzisiaj powiemy o kolejnej wyprawie w poszukiwaniu śnieżnego Człowieka na Syberii jak też o meksykańskim filmie który ma na nowo rozbudzić emocje związane z rokiem 2012 i kalendarzem majów oraz o pewnej konferencji, która świat religii chrześcijańskiej może postawić przed pewnym dylematem. Piotrze, pamiętasz parę wydań temu, wlega faktów, żeśmy mówili o słynnym bokserze Wałujewie, który wybrał się w góry Szori na poszukiwania śnieżnego człowieka, dlatego, że napływa stamtąd wiele relacji i to już jest enta ekspedycja. Była to, była to enta ekspedycja, a e, niestety zakończyła się dosyć mizernym wynikiem, a tymczasem już wyrusza kolejna, tym razem prowadzona przez znanego kryptozoologa rosyjskiego Ingora Burcewa który będzie wspomagany przez amerykańskich kolegów i tym razem podobno można liczyć na jakieś owocne efekty. Tak jak powiedziałeś, jest to chyba no, któraś już wyprawa w tym roku, celem jest znalezienie śnieżnego człowieka, tajemniczego hominida kuzyna Yetiego, kuzyna Bigfoota kuzyna podobnych istot z całego świata do tej pory te relacje były dość obiecujące, to znaczy w górach Szorii pobliżu stolicy Tasztagołu, widywano często dziwne istoty te doniesienia pochodziły także z innych miejsc Koncentrowały się w rejonie pewnej jaskini. Tak naprawdę kwestia spotkań ze śnieżnym człowiekiem w tym rejonie, no to bardzo długa historia, bo już e, więźniowie tamtejszych łagrów mówili, że e, widują jakieś dziwne istoty, bali się wychodzić z tego powodu do pracy. E, no i kilka lat temu nastąpiło takie tampnięcie, to znaczy zaczęły napływać nowe relacje, że ci śnieżni ludzie, czymkolwiek są, nie boją się ludzi tam mieszkających. No i pierwsze wyprawy nie przyniosły nic nowego. Dopiero zaczęto się tym interesować w ciągu ostatnich może dwóch, trzech lat. Oczywiście sprawa śnieżnych ludzi z Rosji to bardzo rozległy temat. Myśmy nieraz o tym wspominali. Nieraz wymienialiśmy też taki tytuł jak między człowiekiem a zwierzęciem. Jest to książka Walentego Sapunowa, bardzo ciekawa, opisująca stan badań nad tą kwestią w Związku Radzieckim i w Rosji. Także jeśli ktoś zainteresowany jest tą sprawą, to odsyłamy do niej, jak i do naszej strony, gdzie znajduje się wiele artykułów właśnie poświęconych zagadce śnieżnego człowieka. A o wynikach tej wyprawy będziemy, mam nadzieję, informować, jeżeli jakiekolwiek wyniki się pojawią. Tak, dokładnie. Z tym, że tutaj pojawia się takie podejrzenie, że ta ilość tych ekspedycji ilość zaangażowanych osób, często właśnie celebrytów, takich jak Wałuje, prowokuje pewne podejrzenia, że mamy tu do czynienia po prostu z taką ostrą promocją turystyczną, po prostu ze zwykłym marketingiem, a jeśli już mówimy o marketingu, to może powiedzmy parę słów o filmie, który szykują nam Meksykanie, podobno w powiązaniu z meksykańskim rządem. Otóż producenci filmu, który ma się ukazać w przyszłym roku, roku 2012. Mają nam zaprezentować nieznane dotąd fakty, nieznane stanowiska archeologiczne w Meksyku związane z cywilizacją Majów. Wszystko to jest oparte właśnie o, o ten fenomen roku 2012 w końcu świata, ale też i pojawia się tam wątek w związku cywilizacji Majów z kosmitami. Rzeczywiście, kilkanaście dni temu chyba po raz pierwszy pojawiła się w światowych w największych agencjach informacja o tym, że Meksykanie planują ujawnić jakieś zdumiewające fakty na temat związku cywilizacji Majów z kosmitami i autorem tych słów miał być reżyser tego dokumentu Raul Julia no okazało się potem, że sprawa jest dość skomplikowana bowiem ten przygotowywany dokument rzeczywiście jest stworzony we współpracy z rządem i jeden z ministrów turystyki któregoś tam ze Stanów, Meksyku stwierdził, że Będą tam ujawnione dowody na to, że rzeczywiście obcy odwiedzili w zamierzchłych czasach teren Meksyku i prawda, kontaktowali się z Majami. W tej sprawie pojawiła się spora liczba komentarzy. Zaczęto wyjaśniać, że ten dokument nie, nie będzie zawierał jakichś przełomowych informacji, które zburzą po prostu nasze pojmowanie cywilizacji, ale będzie się skupiał na archeologii, na tych takich miejscach, gdzie rzeczywiście mm, Europejczycy nie mieli jeszcze dostępu. A jak to będzie, to oczywiście zobaczymy. Oczywiście będziemy informować o dalszych postępach nad produkcją filmu, i a jak film już się pojawi, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję go obejrzeć i zobaczyć, czy rzeczywiście jest aż tak sensacyjne, jak jest zapowiadany. Tymczasem może powiedzmy o sympozjum, jakie miało miejsce 1 października tego roku, które było poświęcone filozoficznym implikacjom podróży kosmicznych. Zebrani tam naukowcy doszli do wniosku, że odkrycie innych inteligentnych mieszkańców kosmosu mogłoby być sporym wyzwaniem dla chrześcijaństwa. Natomiast inne religie nie powinny mieć większych problemów. Co o tym możemy powiedzieć? Rzeczywiście mówi się o tym już od dłuższego czasu, bo odkrycie obcych może mieć bardzo duży wpływ na wiele instytucji no, takiego naszego codziennego życia, ale także na strefę wiary. I tutaj chrześcijaństwo może zostać szczególnie dotknięte rewelacjami na temat kontaktu z obcymi, z tego względu, że... Nie przewiduje ono oficjalnie miejsca na istnienie takich istot, kiedy islam no być może nawet otwarcie zakłada coś takiego, bowiem w Koranie znajdziemy odniesienia do tak zwanych dżin, czyli tworów yy, Allaha, tworów Boga, które zostały stworzone na innych światach. Podobnie jest w hinduizmie, gdzie występuje po prostu masa różnego rodzaju bogów i akceptacja istnienia innych istot inteligentnych też nie przyniesie jakiegoś większego problemu, tak w chrześcijanści pojawia się spory dylemat związany na przykład z tym, czy ci kosmici to aniołowie, czy ci kosmici zostali zbawieni i tak To są takie dywagacje rodem ze średniowiecza. Ja myślę, że kwestia tego, czy kosmita jest zbawiony, czy nie, to będzie ostatnia sprawa, nad jaką ludzie będą się zastanawiać, kiedy rzeczywiście dojdzie do tego kontaktu. Tak jest, a o tym możecie Państwo przeczytać w artykule, który jest na naszej stronie i tak samo jak i o poprzednich tematach, o których żeśmy mówili, a przy okazji jeszcze zachęcamy do odwiedzenia naszego forum, jak też zapoznania się z promowanymi przez nas pozycjami wydawniczymi, bowiem właśnie od jakiegoś czasu promujemy nową książkę o Nikoli Tesli, władca piorunów, która ukazała się nakładem wydawnictwa Videograf 2. Informacje o tej książce możecie znaleźć właśnie na stronie głównej, jak też i na naszym forum paranormalne.eu. Przypominam, kontakt do nas to infra.małpa.epoczta.pl Dziękuję Ci, Piotrze. Ja również dziękuję. Zachęcam do usłuchania kolejnego wydania Infrafaktów. Dziękuję, do usłyszenia.